Rozdział 10. Książka Duch Święty. Autorstwa Augusta Ernsta Brenikera. Tytuł rozdziału 10. Duch Święty działa w zgromadzeniu Bożym. Albo inaczej, Duch Święty działa w Kościele Bożym. Duch Święty nie tylko mieszka w Kościele, lecz także działa w nim. Wywyższony Pan podarował swojemu Kościołowi dary, Mówi o tym Efezjan 4 rozdział od 10 do 14 wersetu, którymi Duch Święty posługuje się ku zbudowaniu i duchowemu wzrostowi jego poszczególnych członków. Te starania Ducha Świętego zostały szczegółowo przedstawione w rozdziałach 12 do 14 pierwszego listu do Koryntian. W tym kontekście myślimy głównie o Jego działaniu podczas naszych wspólnych zgromadzeń. Ale nie powinniśmy ograniczać roli Ducha Świętego tylko do spotkań zboru. Zwłaszcza w XII rozdziale pierwszego listu do Koryntian wielokrotnie mowa jest o Duchu, a Jego działalność wykracza znacznie poza ramy zejść wierzących. Obejmuje również działanie w życiu pojedynczych, wierzących, tworzących Kościół Boży. Gdy się jako zbór schodzicie. Pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział, osiemnasty werset. Oba aspekty powinniśmy uwzględnić w trakcie dalszych rozważań. W drugim liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, siódmy werset, apostoł Paweł przypomina, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości lub zdrowego rozsądku. Nawet jeśli werset ten nie traktuje bezpośrednio o Duchu Świętym, lecz o duchowym usposobieniu wierzącego, to jednak nie ulega wątpliwości, że jest ono owocem działania Bożego Ducha. Dlatego też uważam, że przytoczony werset stanowi trafną ilustrację rozdziałów 12 do 14, od 12 do 14 pierwszego listu do Koryntian i chciałbym posłużyć się nim jako mottem do zawartych tu pouczeń. W rozdziale 12 objawienia. Yy, przepraszam, w rozdziale 12 objawia się szczególnie moc, w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, miłość. W czternastym rozdziale, pierwszego listu do Koryntian, powściągliwość. Po pierwsze, Duch Mocy, pierwszy Koryntian, dwunasty rozdział. Rozdział dwunasty, pierwszego listu do Koryntian, zawiera kilka bardzo ważnych wskazówek odnośnie działania Ducha w zgromadzeniu Kościele. Różne pobudki. Różne motywy mogą przyświecać tym, którzy zabierają głos podczas spotkań, wspólnoty. Mówią o tym wersety od 1 do 3, 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Sam fakt, że ktoś mówi o czymś, co sprawia duchowe wrażenie, nie oznacza jeszcze wcale, że jest kierowany przez Ducha Świętego. W przypadku Koryntian sprawy zaszły tak daleko, że ich wypowiedzi były częściowo inspirowane wpływem demonów, chociaż oni sami nie zdawali sobie z tego sprawy. Podobne niebezpieczeństwo istnieje do dzisiaj, zwłaszcza w kręgach silnie charyzmatycznych. Są jednak jeszcze inne, nieboże źródła działania. Dla przykładu nasze ciało – Czyli stara natura może pobudzić nas do zachowania, sprawiającego wrażenie, jakby pochodziło od ducha. Dlatego powinniśmy zadać sobie szczere pytanie. Kto kieruje naszymi duchowymi poczynaniami wszelkiego rodzaju? Kto motywuje nas do działania? Różne dary łaski. Po drugie, różne dary łaski. Duch Święty chce, abyśmy rozpoznali dar łaski, jaki otrzymaliśmy od Pana. Wersety 4-6 do mówią o Duchu, o Panu i o Bogu. Duch pomaga nam zidentyfikować otrzymany dar łaski, którego używamy w zależności od Pana. Natomiast Bóg jest tym, który daje owoc. Wersety od 7 do 11 uczą nas, że Duch chce działać w każdym z nas. Dary łaski nie są zarezerwowane dla pojedynczych braci. Każdy członek ciała Chrystusowego, a zatem każdy wierzący ma zadanie do wykonania. Nie bez powodu. Wersety 7 i 11 mówią, że dary zostały dane każdemu. Chodzi zatem o mnie i o Ciebie, Nikt nie został pominięty, siostra czy brat, młody czy stary. Wszyscy mamy zadania do wypełnienia. Rozniecone przez ducha dary są bardzo różne. Unaocznia nam to przy otoczony w dalszym fragmencie rozdziału obraz ludzkiego ciała. Chociaż ciało stanowi zdumiewającą jedność, funkcjonuje tylko dzięki równie zadziwiającej różnorodności, Niezliczone członki odpowiedzialne są za wszelkiego rodzaju zadania, tak samo w kościele. Tak samo jest w kościele, w którym istnieje niezwykła różnorodność w jedności. Potrzebujemy rozmaitych darów. Jeden nie może poradzić sobie bez drugiego. Dlatego też dary nie działają przeciwko sobie, lecz współpracują dla wzajemnego dobra. Mają jeden cel. Wzrost i zbudowanie ciała. Praktyczne pytanie, które nasuwa się w tym kontekście, czy wszyscy znamy zadania powierzone nam przez Pana, przy których wykonywaniu Duch chce nam pomóc. Siła do wykonywania darów. Duch Święty nie tylko pomaga rozpoznać powierzone nam zadania, lecz udziela również mocy, której potrzebujemy abyśmy w konkretnej sytuacji mogli skorzystać z udzielonego nam daru i odpowiednio działać. Werset siódmy mówi o objawieniu ducha. Duch pokazuje nam, kiedy, jak i co mamy uczynić. Nawet najlepszy dar na nic się nie zda, jeśli nie będzie używany. Duch rozdziela również jak chce. Mówi o tym werset jedenasty. Używamy naszego daru czy sprzeciwiamy się woli Ducha Bożego. Po czwarte, ku pożytkowi. Używanie daru otrzymanego przez Ducha zawsze wiąże się z pożytkiem dla innych. Duch nigdy nie pozwala, abyśmy używali darów dla własnych korzyści i wywyższania samych siebie, lecz zawsze ma na uwadze dobro innych. Werset siódmy mówi wyraźnie, a każdemu bywa dane objawienie ducha ku pożytkowi. Pożytkiem jest wszystko, co przybliża nas do Pana Jezusa i przemienia w Jego obraz. Wszystko, co pozwala nam lepiej służyć Panu. Wszystko, co uczy nas czekać na Niego z większym utęsknieniem. W rozdziale 14 myśli te zostają pogłębione. Tam mowa jest o tym, że wszystko co czynimy powinno służyć wzajemnemu zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Werset trzeci. Duch miłości. To znajdujemy opisane w pierwszym liście do Koryntian rozdział trzynasty. Duch miłości. Nawet jeśli Duch Święty niewymieniony jest bezpośrednio w tym 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, to jednak nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to jedynie Duch Święty może zrodzić w naszych sercach miłość, o której jest mowa w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Czytamy o drodze jeszcze doskonalszej. Mówi o tym pierwszy Koryntian, 12 rozdział, 31 werset, którą apostoł chciał wskazać Koryntianom. Droga ta została opisana właśnie w rozdziale 13. Oba rozdziały są zatem mocno, ściśle ze sobą powiązane. Podczas gdy w rozdziale 12 pierwszego listu do Koryntian chodzi o moc, w której wykonujemy powierzone nam zadania, tutaj w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian przedstawiono najwyższą motywację do używania darów. W służbie dla Pana mogą przyświecać nam różne motywy, ale najważniejszym jest bezsprzecznie miłość. Gdy jej brak w naszym sercu, daremny jest nasz trud. Pan Jezus Chrystus jest naszym doskonałym przykładem. Rozpoznajemy Pana Jezusa Chrystusa w obrazie hebrajskiego niewolnika, który mówi, miłuję mojego Pana, moją żonę i moje dzieci. Opisuje nam to druga Mojżeszowa, 21 rozdział, werset 5. To może być dla nas bodźcem, abyśmy motywowani szczerą miłością pracowali dla Niego pod bezpośrednim kierownictwem Ducha Świętego. Świętego Ducha Bożego. Duch powściągliwości. Mówi nam o tym pierwszy list do Koryntian, czternasty rozdział. Duch powściągliwości. Miłość nie czyni nas bezmyślnymi i nierozważnymi, lecz uczy powściągliwej rozwagi. Kształtuje zdrowe zmysły i usposobienie. 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian wskazuje, że opanowanie przejawia się zwłaszcza w czasie naszych zborowych spotkań. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego Duch Święty nie pojawia się ani razu akurat w tym rozdziale? Czy nie potrzebujemy Jego prowadzenia właśnie wtedy, gdy zgromadzamy się jako wierzący, aby łamać chleb, modlić się i słuchać Słowa Bożego? Czy nie mówimy często słusznie o konieczności prowadzenia przez Ducha Świętego podczas wspólnych spotkań? Niewątpliwie potrzebujemy działania Ducha Świętego i Jego kierownictwa, gdy gromadzimy się w imieniu Pana. Nie powinniśmy jednak nigdy błędnie myśleć, że prowadzenie Ducha Świętego ogranicza się tylko do tych kilku godzin w tygodniu. Gdy schodzimy się jako zbór, Prowadzenie Ducha Świętego jest niezwykle cenne, ale gdybyśmy poddawali się Mu tylko wtedy, byłoby to niewłaściwe i niebiblijne. Wręcz przeciwnie, gdy w naszym codziennym życiu nie podporządkowujemy się kierownictwu Ducha Bożego, jakże moglibyśmy być w stanie uczynić to w czasie zgromadzeń? Nie ma zasadniczej różnicy pomiędzy prowadzeniem Ducha Świętego w zboże i w naszym codziennym życiu. Na co dzień winniśmy być wyczuleni na głos Bożego Ducha. Duch Święty jest suwerenny w swoim działaniu w naszym codziennym życiu. I również podczas zgromadzeń Jego suwerenność dotyczy sposobu działania. Duch rozdziela jak chce. Tak mówi z do Koryntian, 12 rozdział, 11 werset. Również jego suwerenność dotyczy osób, którymi on się posługuje. Duch używa kogo chce. Mówi o tym dzieje apostolskie, 13 rozdział, 2 werset. Oraz dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 werset. Suwerenność Ducha Świętego dotyczy czasu działania. Duch działa, kiedy chce. Mówi o tym fragment z dziejów apostolskich, 16 rozdział, od 6 do 10 wersetu. Treści też są poddane suwerenności Ducha Świętego. Czyli suwerenność Ducha Świętego dotyczy treści. Duch daje konkretne zlecenia. Mówią o tym fragmenty z Dziejów Apostolskich 11 rozdział 12 oraz z Pierwszego Listu do Koryntian 12 rozdział od 8 do 11 wersetu. Jeżeli przeczytamy 14 rozdział Pierwszego Listu do Koryntian w kontekście Porównanie, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 7 werset. Uświadomimy sobie, że działanie Ducha Świętego dotyczy z całą pewnością również treści rozdziału 14. Każde objawienie Ducha ma służyć pożytkowi wierzących, a o tym właśnie mowa w omawianym rozdziale. Chciałbym, abyśmy zajęli się sprawami, które są szczególnie ważne i aktualne dla nas, Zawarte w analizowanym rozdziale pouczenia dotyczą głoszenia słowa, ale można je odnieść również do innych spotkań zborowych. Po pierwsze, prorokowanie. Wszystko, co wypowiadane jest podczas zgromadzeń, ma służyć zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Mówi o tym werset trzeci. Przede wszystkim ważny jest duchowy wzrost słuchaczy. Mówi o tym Efezjan, 4 rozdział, od 11 do 13 wersetu. Cel ten zostaje osiągnięty przez prorokowanie, czyli mówienie z bezpośredniej obecności Bożej. Prorokowanie w pierwszym liście do Tesaloniczan, piąty rozdział, 20 werset, zostaje bezpośrednio powiązane z Duchem Świętym. Bo jakże mielibyśmy mówić z obecności Bożej, gdyby Duch Święty, Duch Boży nami nie kierował? Jeśli proroctwo ma być naprawdę kierowane przez Ducha Świętego, musimy uwzględnić wiele ważnych elementów, wiele ważnych czynników. Po pierwsze, żaden brat nie powinien iść na zgromadzenie w celu głoszenia Słowa Bożego z powziętym uprzednio zamiarem, że dzisiaj powie to czy tamto. Oczywiście, że duch może posłużyć się jedynie tym, co dany brat wie, czego się nauczył, ale zakłócamy jego prowadzenie, gdy uprzednio dokładnie wiemy, co chcemy powiedzieć. Po drugie, każdy brat, który otrzymał od Pana dar, powinien przejawiać gotowość, by pozwolić się użyć przez, ba, przez Pana Jezusa. To jest bardzo ważne, żeby dać się użyć, pozwolić się użyć przez Pana Jezusa Chrystusa. Po trzecie, pomiędzy wypowiedziami powinny być przerwy, aby Duch Święty mógł użyć kogo sam uzna za słuszne. Po czwarte, wszyscy wierzący, włącznie z siostrami, modlą się o to, aby duch mógł swobodnie działać. Modlitwy oczywiście są w duchu. Kolejna ważna rzecz. Duch Święty działa ku pożytkowi innych poprzez prorokowanie i inne elementy opisane w XIV rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Ku pożytkowi innych głoszone słowo powinno służyć pożytkowi innych, a nie własnemu zyskowi. Wspólne spotkania nie powinny nigdy być traktowane jako możliwość zaprezentowania swojego krasomówczego talentu, jak to niestety zdarzało się w przypadku Koryntian. Żaden brat nie powinien dążyć do chwalenia się darem danym przez Boga, lecz raczej używać go dla pożytku innych. Inaczej mija się to z celem. Duch Boży zawsze dąży do uwielbienia Pana, a nie sługi. Po trzecie, wolność ducha. Jeżeli wszystkie wypowiadane słowa mają przynosić pożytek, to duch musi mieć swobodę działania, aby zaspokoić wszystkie potrzeby. Nie możemy wykluczać określonych tematów czy kwestii podjętych w nauczaniu. W przeciwnym razie służba stanie się jednostronna i niepełna. Konieczna jest również troska o potrzeby wszystkich obecnych dzieci, starszych, niewierzących, przygnębionych i zrezygnowanych. Po czwarte, zrozumiałość wypowiedzi. Każdy brat, którego Pan używa w czasie zgromadzeń, powinien wyrażać się w zrozumiały sposób. To dotyczy akustyki. Na co zda się nawet najlepszy wykład słowa i duchowa modlitwa, jeżeli nie są zrozumiałe? Dlatego tak ważne jest, aby mówić głośno, i wyraźnie artykułować słowa. Również dotyczy to treści. Wszystko, co jest mówione, powinno być zrozumiałe także pod względem treści. Ważne jest, aby uwzględnić możliwości przyjmowania treści przez słuchaczy. W ósmym rozdziale Księgi Nechemiasza czytamy o mężach, którzy chcieli przybliżyć ludowi Bożemu przepisy zakonu pańskiego i czytali z księgi zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając tak, że rozumiano, zrozumiano to, co było czytane. Myśl ta powinna towarzyszyć nam również podczas spotkań zborowych. Po piąte z rozumem z rozumem. Działanie ducha nie oznacza wcale, że nie mamy logicznie myśleć. Możesz to zobaczyć w wersecie 19, 32, w rozdziale 19, 32 wersecie. Przepraszam, w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w wersetach 19 i 32. Żaden brat nie może się usprawiedliwiać wymówką, że Duch kazał mu coś powiedzieć, czy uczynić, podczas gdy obecni wierzący mają zupełnie inne wrażenie. Może to dotyczyć zupełnie praktycznych rzeczy. Dla przykładu, jeden brat podaje ciągle jedną lub dwie pieśni, swoje ulubione, albo czyta te same fragmenty Słowa Bożego, albo podaje te pieśni, które chciałby poćwiczyć. Albo jeden brat dziękuje w każdym tygodniu za chleb lub usługuje słowem, a we wspólnocie są również inni bracia, którzy mogliby usługiwać słowem i dziękować za chleb. Jeden brat co chwilę zabiera głos i nie dopuszcza innych do słowa. Podczas wspólnych zgromadzeń możemy i powinniśmy kierować się również zdrowym rozsądkiem. Nie musimy pytać nieustannie, czy duch nami kieruje, czy nie. Jest to tak jak z czynnością oddychania. Z reguły wcale nie zauważamy, że oddychamy. Tak też duch kieruje nami prawie niezauważalnie, tak jakby, no może automatycznie. O ile podstawowe warunki są spełnione i nie dopuszczamy do głosu naszej starej natury. Niemniej dobrze jest, jeśli każdy brat zanim zabierze głos Odczeka chwilkę i zapyta się sam Pana Jezusa: Czy powinienem się odezwać? Czy mam to zrobić teraz? Takie pytania powinien zadać Panu Jezusowi: czy mam przekazać właśnie to? Po szóste, gotowość wszystkich braci, by zabrać głos z pożytkiem dla innych. Oprócz szczególnych posług, do których potrzebny jest otrzymany od Pana dar, podczas zgromadzeń Duch Boży chce używać każdego brata, każdego pojedynczego brata. Aby podać pieśń, pomodlić się czy przeczytać fragment Słowa Bożego, nie potrzebujemy żadnego szczególnego daru, lecz raczej gotowości, by pozwolić się użyć. Na wszystkich obecnych braciach spoczywa odpowiedzialność. Ci, którzy notorycznie milczą, powinni zadać sobie pytanie, czy nie sprzeciwiają się działaniu Ducha Świętego. Ci, którzy regularnie się udzielają, powinni zastanowić się, czy to może z ich powodu inni w ogóle nie otwierają ust. Może przerwy między wypowiedziami są za krótkie. Może młodsi bracia obawiają się krytycznych uwag ze strony starszych może powinniśmy pomagać sobie nawzajem i zachęcać się do służby. Podsumowując nasze rozważania, możemy powiedzieć, że Bóg nie reguluje wszystkich szczegółów dotyczących naszych spotkań zborowych. Daje wytyczne, ale ostatecznie Duch Święty ma wolność, aby pokierować nami w dowolny sposób. Dwie niezmienne zasady Boże Opisano pod koniec omawianego rozdziału w wersetach 33 i 40: Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju oraz wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Możemy pozostawić Duchowi Bożemu wolność, by działał tak, jak chce, poruszając się wyznaczonych powyżej granicach i ramach. Zgodnie ze swoją suwerenną wolą powinien Duch Święty prowadzić nas w naszym codziennym życiu, jak też w życiu zborowym. Duch Święty czyni wszystko dla naszego pożytku i błogosławieństwa. Duch Święty jako Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju i tenże Duch Święty zalecił, aby wszystko odbywało się godnie i w porządku. Koniec rozdziału 10 książ książki Duch Święty autorstwa Ernsta Augusta Bremikera.